w którym kluczową rolę odgrywają zmienne warunki pogodowe. Moim gościem jest Joanna Chudzik, ekspertka ubezpieczeń upraw z firmy ubezpieczeniowej Warta. Panie Joanno, rolnicy obawiają się pogody, ale czy są na nią przygotowani? Niestety, nie zawsze. Wielu rolników deklaruje duży lęk przed anomaliami pogodowymi, ale z naszego badania wynika, że ubezpieczenie upraw wciąż posiada niewielu gospodarzy. Z czego to wynika? Często z przekonania, że jest to skomplikowane, ale. Albo drogie, a dobrze dobrana polisa może naprawdę być elastyczna. W warcie możemy dopasować ochronę do konkretnej uprawy i budżetu i dzięki temu zyskać realne poczucie bezpieczeństwa. Audioprezentacja. Materiał promocyjny przygotowany w celu popularyzacji wiedzy o ubezpieczeniach i działalności zakładu ubezpieczeń. Zawiera informacje aktualne na dzień publikacji. Reklama. Autopromocja.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 Przypomnimy audycje i historyczne momenty. Zajrzymy także za kulisy radia i zastanowimy się, jak będzie wyglądać Jedynka Przyszłości. Zapraszam, Grzegorz Kadinowski. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Na zegarach 8,5 minuty po godzinie 5. Na Agrofakty zaprasza sponsor. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta, oferujące ubezpieczenia upraw rolnych. Agrofakty. Bożej Prośniewski. Dzień dobry. Polska chce zacieśnienia współpracy z Marokiem w sprawie eksportu żywności. Minister Rolnictwa Stefan Krajewski wziął udział w targach Siam. To największe wydarzenie rolnicze w Afryce. Spotkał się też ze swoim marokańskim odpowiednikiem. Rozmawiano m.in. o ułatwieniach dla eksportu produktów rolno-spożywczych, przyspieszeniu uzgodnień weterynaryjnych i fitosanitarnych oraz rozwoju współpracy eksperckiej. Już tylko na podpisy prezydenta czeka ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Kluczowym elementem nowych przepisów jest znaczące podniesienie limitów, rekompensat dla podmiotów działających w formie zorganizowanej. Nowelizacja ma też uprościć procedury administracyjne. W tym roku do kofry wpłynęło 944 wniosków o rekompensaty na łączną kwotę niemal 70 milionów złotych. Ostatni tydzień przyniósł kolejny wysyp ognisk chorób drobiu na mapie Głównego Inspektoratu Weterynarii. Pojawiło się 12 przypadków zjedliwej grypy ptaków, głównie na Mazowszu oraz 7 ognisk rzekomego pomoru drobiu. Choroba wystąpiła m.in. w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Ich likwidacja w sumie wymusiła konieczność wybicia ponad miliona ptaków. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa rozpoczęła wiosenne kontrole gospodarstw. Inspektorzy sprawdzają próbki gleby pod uprawy ziemniaków, a także kontrolują punkty sprzedaży środków ochrony roślin i rozsady. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kary mogą sięgać nawet do 10 tysięcy złotych. O szczegółach opowie Państwu Tomasz Matusiak. Wiosna jest dla inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa czasem wzmożonej aktywności. Rozpoczęły się kontrole w gospodarstwach rolnych. Inspektorzy wyruszają w teren, by pobrać próby gleby przeznaczonej pod uprawy ziemniaków. Cel jest jeden. Ochrona terytorium kraju przed tzw. agrofagami kwarantannowymi, które mogą stanowić zagrożenie dla krajowych upraw, mówi Ewa Półtorak, z Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej Piorin. Podczas tych kontroli sprawdzamy przede wszystkim zdrowotność materiałów roślinnych, czy nie występują na nich choroby lub szkodniki kwarantannowe, sprawdzamy pochodzenie materiałów roślinnych, a także czy do materiału roślinnego jest dołączony paszport roślin, który poświadcza, że taki materiał był kontrolowany, spełnia wymagania fitosanitarne i jest zdrowy. Podjęte kontrole mają charakter prewencyjny. Pozwalają na wczesne wykrycie agrofagów i podjęcie działań skutecznego ich zwalczania. Kontrole mogą być prowadzone w różnych miejscach, np. w miejscach produkcji, to jest u rolników, oraz w obrocie, w centrach dystrybucji, w magazynach, giełdach hurtowych, ale także w sklepach detalicznych. W przypadku niektórych agrofagów kwarantanowych pobieramy próbę. Gleby do badań laboratoryjnych. Niemniej istotne są kontrole punktów wprowadzających do obrotu środki ochrony roślin. Działania te są kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowników środków, żywności oraz środowiska, podkreśla Magdalena Nowak z Biura Nadzoru nad Środkami Ochrony Roślin Piorin. Nadzór obejmuje cały łańcuch dostaw. Od importu, produkcji po sprzedaż ostatecznym użytkownikom. Działania skupiamy także na eliminowaniu nielegalnych form sprzedaży środków ochrony roślin, które mogą być szczególnie groźne dla ludzi i środowiska. Zakres tych kontroli jest bardzo szeroki. Obejmuje m.in. sprawdzenie, czy podmioty zajmujące się ich sprzedażą spełniają określone wymagania, czy są zarejestrowane oraz posiadają odpowiednią wiedzę, tak aby w sposób właściwy informować kupujących o bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin. W ramach swoich obowiązków inspektorzy Piorin prowadzą także działania edukacyjne. Między innymi upowszechniają wiedzę wśród rolników na temat ochrony zapylaczy, które wiosną powracają do aktywności. I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Kolejne jutro tradycyjnie kilka minut po godzinie piątej. Jedynka Polskie Radio na Agrofakty zaprosił sponsor Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta, oferujące ubezpieczenia upraw rolnych. To jest Polski Radio, program pierwszy. 17 po piątej. Dzień dobry z Jedynką. I tak spoglądam na kolegów z Zaszyby, bo jest pan Tomek, realizator, pan Radek, wydawca. Co wy wcinacie? Bo coś wcinają. Widać jakieś pep pest pestki dyni pewnie, tak? Ciasto? Z ciastka, te, te dachówki znowu przy. O Echem, Dobra, nie będę tego komentował. E, kosztowałem kiedyś. Środa. Słodkie to! Środa. 22, ja wiem, że pyszne, ale ile tam cukru musiał wsypać. E, środa, 22 dzień. Kwietnia, 112 dzień roku. Gdzie są te czasy, kiedy człowiek się nie przejmował, maczał ten rabarbar w cukrze, po prostu wcinał albo na tym chlebie, śmietany i tam dosypał cukru, bo kwaśna śmietana. Tak, wszystko człowiek się nie przejmował. No, ale się trzeba zacząć się przejmować w pewnym momencie, jeśli chcemy dłużej pociągnąć. A ktoż by nie chciał, nie? No są tacy pewnie, którzy, którzy by nie chcieli, ale no a dzisiaj będziemy się zajmować tymi, którzy, no właśnie, którzy no mają taką, trudno nazwać to, bo to trochę kwestia, kwestie moralne wchodzą w grę. Pewnie Państwo słyszeli wczoraj w Ekspresie jedynki Mówiliśmy o tabletce przedłużającej i poprawiającej jakość życia czworonogów. Hmm, taki specyfik może do końca tego roku trafić na amerykański rynek. Jeszcze w tej godzinie się temu przyjrzymy. E, no to jeszcze wizytówka, raz jeszcze, żeby było zgodnie no, z, ze statutem. E, środa, 22 kwietnia, 112 dzień roku, do końca roku 253 dni. Słońce wzeszło, no jeszcze nie... Dosłownie za 5 minut o 5.24 zajdzie o 19.46. Dzień potrwa zatem 14 godzin i 22 minuty i będzie krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 25 minut, a dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i minut 40. Imieniny obchodzą Agapit, Dominik, Gaja, Gajusz, Leon, Leona, Leonid, Leonida, Lucjusz, Łukasz, Soter, Strzeżymir, Teodor, Vanessa i... Wirginiusz. Wszystkiego dobrego, tradycyjne, niechże się Państwu darzy, tak myślę, które byłoby najlepsze dla psiaka. No Strzeżymir na pewno. Yy, państwo znają głosy naszych słuchaczy, prawda? Przynajmniej większości, na przykład pan, yy, nie wiem, pan Marek z Ocieki, pan yy, Marek z Krakowa, yy, pani Lena z Choszczna, pan Łuki z Będzina. No, są te głosy, przepraszam, że wszystkich nie, nie wymieniam, ale tak, tak teraz tak na szybciutko. Pan Maciej Raportowicz. On jest częstym gościem w pewnym europejskim kraju. Tutaj Maciej z tej strony. Okolice Lukał, 0 stopni. Aktualnie jestem w Holandii, Basen. Jestem właśnie na rozładunku w Belgii, Werne. Chcę powstawać do pracy okolice Speyer. Ale zdecydowanie częściej pan Maciej bywa w Belgii. To dość często, jeśli bywa w tej Belgii, dość często widzi to, o czym dziś mówić będziemy w jedynkowym poranku, bo skoro Belgia, no to jaki temat możemy podjąć, szanowni państwo? Możliwości jest kilka, prawda? Bo geograficzne, polityczne, w końcu Bruksela, serce Unii Europejskiej albo kulinarne. Zatem, jak państwo obstawiają, o czym dziś będziemy mówić w programie, a ma to związek z Belgią? 22 139 22 02 Daniel Wydrych, kłaniam się Dzień dobry Połóż pistolet na stół I uprzedzenia wyżyć w kąt Na całym świecie są faszyści Którzy nienawidzą Innych rąk nie, nie, nie, nie Nie wszystkich możesz zabić To niemożliwe stracić, Bo takie krótkie są nasze dni Tylko nie mów tego mi Tylko nie mów tego mi Nigdy nie mów tego, że nie Więc pomyśl o tym, co cię boli O wszystkich wojnach Zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak, nie, nie. Sadownicy pewnie nienawidzą takiej sytuacji, jak jest teraz. Ja już wczoraj uprzedzałem, no wczoraj w sygnałach, że będą przymrozki. No, są takie miejsca, gdzie temperatura spadła przy gruncie do minus 6 stopni. Tak, do minus 6 stopni. Zresztą w całym kraju temperatura spadła. Patrzę od minus dwóch, minus jeden, lokalnie minus cztery. No i tak jak, jak wspominałem przy gruncie, to może być nawet minus sześć. Sadownicy takiej sytuacji nie lubią. Sadownicy, rolnicy, ogrodnicy. E, dobra informacja jest taka, że kolejna noc już bez przymrozków. Tak zapewniają pracownicy IMGW. Tak czy inaczej sadownicy musieli... W miarę możliwości zabezpieczyć to, co może yy, przemarznąć. A co teraz kwitnie? Zastanawialiśmy się wczoraj, jakie drzewa owocowe kwitną. No to pan Zdzisław Pogodny, nasz stały słuchacz raportowicz, nam wyjaśni, przy okazji raportując. Dzisiaj w Międzynarodowym Dniu Ziemi bardzo chłodno jest. Poranek, minus trzy stopnie, szron przy gruncie, nie wieje, mgły brak, niebo gwiazdiste, kwitną czereśnie, morele, brzoskwinie, Grusze zaczynają jabłonie, pożyczka czarda, kwitnie czeremka, a w ogrodach przydomowych sasanki, fiacynty, piołki wonne, białe, fioletowe, żonkile na łąkach pastwiska miszek lekarski, a stara mądrość ludowa. Gdy miszek lekarski kwitnąć zaczyna... Sieć kukurydzy się rozpoczyna. Dzięki wielkie panie Zbychu za ten raport, jakże bogaty. W pewnym momencie to już się zgubiłem, nawet notowałem sobie, bo tam były morele, czereśnie, grusze, no i parę innych rzeczy. Także proszę pamiętać, ta najbliższa noc bez przymrozków, na no ale o poranku trzeba będzie sprawdzić, w jakim stanie są kwiaty na poszczególnych drzewach owocowych. Pan tutaj nas poczęstował jakimś przysłowiem pogodowym: gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrakami, rok żyzny przed nami, tak jakiś znalazłem, albo kwiecień, gdy deszczem plecie, maj wystroi w kwiecie. Tego deszczu to wciąż mało, panie Zbyszku, nie prawdaż? Temperatura minus 1,5 stopnia Celsjusza. Jest biały śron na trawie. Bez wiatru, bez mgły i niebo, czyściusięcia, ani jednej chmurki, a jak nie ma chmur, to i deszczu nie ma. Susza, pozdrawiamy serdecznie. Lucia i zbyszek. Dzięki wielkie panie Zbyszku. Proszę nas słuchać w tej godzinie. Będziemy mówić o tych medykamentach dla psiaków. Tak przy okazji, panie Zbyszku, ciekaw jestem, czy pan w stanie będzie odpowiedzieć na to pytanie no, dziś w ciągu dnia, w ciągu no, oczywiście tego jedynkowego poranka, bo w sygnałach będziemy mówić o o wydatkach na zwierzaki, bo dziś wrócimy do tego tematu. Wczoraj podjęliśmy go wspólnie z Justyną goląką Dziś będzie kontynuował Błażej Prośniewski. Sprawdziliśmy właśnie, jak te wydatki wyglądają, bo to sami państwo rozumieją. Bo to karma, bo to leki. Przecież y, niekoniecznie tanie. No i parę jeszcze innych rzeczy. Weterynarz także. Także jeszcze będziemy o tym mówić. Panie, panie Zbyszku, zwracam się do pana. Jak to wyglądają w pańskim przypadku wydatki? I y, y, y, wydatki, no ile... Czy to się liczy? Ile Lusia kosztuje? Pewnie nie. Pan zrobił najlepszą rzecz w jej życiu, jaką mógł zrobić. Przygarnął ją ze schroniska, bo ten poprzedni właściciel, lepiej nie mówić. Natomiast pan Przemek mówi, mimo, że czuje wiatr we włosach, bo jedzie na rowerze. Dzień dobry. Dzisiaj mamy ładny poranek w Poznaniu, tylko trzy stopnie. Na barometrze 1020 hektopaskali, lekko wieje No i cóż, mimo że dzisiaj tak chłodno rano, ale zaraz się rozgrzejemy, bo rowerkiem jedziemy do pracy. Pozdrawiam, Przemek. Na zawsze podziwiam i Przemka i naszego Patryka, który także często przyjeżdża do pracy, chociaż Patryk to trochę później, bo o tej porze... Sami państwo wiedzą, że, że te przemrozki o poranku, więc ta odczuwalna temperatura trochę niższa. U pana Jarka, jak tam? Dzień dobry, tutaj Jarek doskoczyła się kłania, listonosz. wskoczył Skoczowie plus 3 stopnie, lekkie zachmurzenie, wiatru nie ma. No, środa, fajny dzień, spokojny. Tak mi się wydaje. Dzie dzięki wielki Pani Jarku. A Pan, jaki środek lokomocji? Własna dwójka, czy rower, a może coś innego? Pan Jarek Listonosz ze Skoczowa. To jest na południu, to teraz przenieśmy się na Pomorze Zachodnie, bo Pani Lena z Choszczna wróciła do siebie. Dzień dobry, dzień dobry. Ja z rana wróciłam ze stolicy, melduję się w Choszcznie. Lena pomorskie O, pięknie ptaszki śpiewają, trzeba było wrócić tutaj. Tam mi tego brakowało, zero stopni w tej chwili. W ciągu dnia ma być 15 stopni i piękne słonko. Pozdrawiam, miłego dzionka. Czy słyszycie, jak pięknie śpiewają? Nie, nic nie słychać, pani Leno. No, autentycznie nie słychać, no. Pani przekonuje, że tam w hoścnie tak ptaki śpiewają. I tego pani brakowało w Warszawie, naprawdę? Od głosu śpiewających ptaków? No przecież spoglądam na kolegów z Zeszy, bo U nas też można, prawda? Wystarczy, że otworzę okno. Za chwilę otworzę i państwo usłyszą śpiewające ptaki. Wcześniej, no właśnie, wywołane do tablicy pan Maciej, skąd? Z Belgii. Dzień dobry, z tej strony Maciej, witam wszystkich słuchaczy i oczywiście pana redaktora. Ja jak zwykle, Belgia, okolice Arendok, północna Belgia, 3 stopnie, gwiazdziście bez wiatru. Na pewno będzie fajny dzień, także miłego dnia i życzę wszystkim miłej pracy. Do usłyszenia. To proszę uważać na siebie, no i padło pytanie, skoro Belgia pojawiła się po raz kolejny, to jaki temat możemy dzisiaj podjąć w jedynkowym poranku? No jaki? Dzień dobry Panie Adwa ze skani. No jak Belgia, to tylko i wyłącznie czekolada, bo przecież to jest królestwo czekolady na całym świecie. Dziękuję bardzo. Pudło! Niekoniecznie czekoladek. Pudło, nie, nie o czekoladkach nie będziemy mówić, więc rzeczywiście możemy sobie odhaczyć, jedna możliwość mniej. O czym mówić będziemy, skoro Belgia się pojawiła? To contemplate this audiovisual opiate. 100 years from now, your tidal bites and human rights. The satellites your parasites. AI. Now I gotta. Tell And it roses. Every house should have its own. So in and out and round and round, and up and down and lost and found. Hey, ah, uh -huh. magazines and gasoline, made in Taiwan, Western scene. We standing. Go drum, go dance round Radio, program pierwszy i dzień dobry. Z jedynką najbliższej nocy nie będzie przymrosków. Całe szczęście sadownicy mogą odetchnąć z ulgą. Temperatura od 3 stopni do 6. Od 3 do 6 i to jest powyżej zera. Ale to ta najbliższa noc. Natomiast ta, która właśnie mija, no to jest tak. Od minus 2 do minus 1, lokalnie minus 4, a przy gruncie nawet minus 6. I ten alert, bo img wydało ostrzeżenie wczoraj pierwszego stopnia przed przymrozkami dla całej Polski. I alert obowiązuje do środowego poranka. No i tak zastanawialiśmy się, co tam mogło, co tam mogło pomarznąć. No i wiemy, co na przykład. Dzień dobry, Iwona z Ludyni. U nas minus 3,3 stopnia, bardzo zimno, piękne kwiaty, piękne jaskry pomarzły. Pozdrawiam. Jaskry przemarzły, szanowni państwo, więc podejrzewam, że w przypadku drzew owocowych może być podobnie. 22 139 22 02. Państwo mogą to ewentualnie raportować. Za 25 minut godzina szósta. Przed chwilą dzwoniła pani Lena z Choszczna, pomoże Zachodnie, która ostatnio bawiła w Warszawie. Wszystko jej pasowało. wszyściutko, No bo stolica piękna i tak dalej, i tak dalej. No ale jakimś cudem brakowało śpiewu ptaków. O, Pięknie ptaszki śpiewają. Trzeba było wrócić tutaj. Tam mi tego brakowało. Czy słyszycie, jak pięknie śpiewają? No właśnie nie słychać nic pani. Pa nic nie słychać pani Leno. A ja pani udowodnię, że w Warszawie ptaki śpiewają. Właśnie teraz wstaję od, tak od stołu naszego mikserskiego. Podchodzę do okna. Proszę bardzo. Odsuwam filanę wielką. Otwieram okno. Na dowód, że jestem w jedynka, żeby Państwo usłyszeli to echo, które się roznosi. Jedynka! No, słychać? I ptaszki też słychać, no. Następnym razem, Pani Leno, proszę ważyć słowa. Proszę ważyć słowa. To to jest chyba ten... To chyba kos, nie? Może się nie będę kompromisował już. Ale ile tych ptaków jest wokół Polskiego Radia? Szanowni Państwo, bo na stulecie to wszystko jest możliwe. Ptasie Radio w radiowej Jedynce. Urodziny Jedynki. Stulecie polskiego radia. Cześć, Justyna Waślewska. Jedynko, 100 lat, 100 lat więcej. Żyj nam, i nam tutaj graj pięknie, e, buziaczki. Pozdrawiam. To pani Justyna, Justyna Wasilewska. Dziękujemy bardzo za te życzenia. Justyna Wasilewska, aktorka, która zagrała ostatnio rewelacyjnie w serialu Heweliusz. A propos Heweliusza, my cały czas przypominamy, że podcast, bo zanim się obejrzał serial, trzeba było posłuchać naszego podcastu, podcastu Romana Czejarka, a państwo już wiedzą, bo zapowiadaliśmy jutro premiera nowego podcastu Polskiego Radia, który przygotował Roman Czejarek, podcast Czarnobyl, prawdziwa historia. No to tak, gramy a ja idę zamknąć okno. Ale ja sobie ponuczę przy okazji. Razem z panem Kubą. Byłem jeden okrągły, miałem wszystko na twarzy, byłem chętny i czuły, miałem o czym pomarzyć. Byłem pełen ruchu górą powagi wytrąciłaś mnie z równowagi Rata tam, ta ta ta ta ta ta ta ta wytrąciłaś mnie z równowagi Świat był piękny i pusty a ja w porównaniu byłem prosty gotowy na każde spotkanie świat był drzwiami słabości i ścianą odwagi wytrąciłaś mnie z równowagi Wytrąciłaś mnie z równowagi. Lampa stała na stole, włosy rosły na głowie. Buty spały na szafie, młodzi pili na zdrowie. Jedni mieli pretensje, drudzy mieli uwagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi. ta ta Wytrąciłaś mnie. Życie w pamięci, drugie życie na zdjęciach Czasem kropla na głowę, byle nigdy nie cegła Z jednej strony coś głaszcze z drugiej strony coś Wali, a ty mnie wytrąciłaś z równowagi na, na, ta, ta, ta, ta, ta. Można powiedzieć, że pani Lena wyprowadziła z równowagi prowadzącego, bo się zaperzył nieco, kiedy usłyszał, że w Warszawie ptaków nie ma, a państwo mieli dowód czarno jak na białym, jak to niektórzy mówią. Przed chwilą można było usłyszeć. Zresztą wyobraźnia różne obrazy podpowiada. Do to jeszcze raz pani Lena, bo tak, no skoro Belgia i nie czekolada, no to o czym dziś możemy mówić? Jeżeli nie mówi pan redaktor o czekoladkach, nie, nie, nie będzie mówił o czekoladkach, to, to niech zgadnę, czyżby chodziło o ceny paliw. Pan się czepił tych cen paliw, a tam mowa o wsparciu dla obywateli Ukrainy w związku ze wzrostem... Nie obywateli Ukrainy, tylko obywateli Belgii oczywiście. W związku ze wzrostem cen paliw, prawda? Tak, słucham i słucham o co chodzi. Chyba, chyba nie, nie, nie, nie, nie koniecznie, panie Leno. nie. To już możemy wykluczyć. O czekolatkach nie, o cenach paliw nie. No skoro Belgia, no tych możliwości jest trochę mniej. Pan Łuki z Będzina. Halo, dzień dobry państwu, Łukasz będzie z tej strony. Zimno, chłodno. Trzy stopnie zaledwie, tu się już przemieszczam, kurczę, 2,5, i pół do dwóch nawet schodzi. Chłodno, y, jakaś wilgoć na samochodzie. Podejrzewam, że które, ktoś z państwa pewnie w Polsce gdzieś już skrobię szybę. Niebo y, przejrzyste, no to jest szansa, że będzie słoneczko, ale kurczę, żeby nie było tak jak wczoraj, że ten wiatr taki chłodny, coś ta wiosna jakiś falstard ma. Dzisiaj, proszę Państwa, Dzień Ziemi. Dbajmy o naszą ziemię, nie zaśmiecajmy jej przede wszystkim. A z ziemią, z ziemią kojarzy mi się jak moja babcia Hela zawsze powtarzała, Łukaszku nie biegaj na boso, bo ziemia nieogrzmiana. Dobrego dnia dla Państwa. Tak. babciu, a możemy z chłopakami się wykąpać w rzece? Łukaszku, absolutnie nie, dopóki święty, ale wody nie poświęci. No, bo zgodnie z tradycją, dopiero po 24 czerwca woda w rzekach i jeziorach jest bezpieczna, poświęcona i nie grozi już jakąś chorobą czy tam utonięciem. Babcie nam to powtarzały, my przytakiwaliśmy, bo bardzo je kochaliśmy albo kochamy. Zwłaszcza za ten sernik z Prodiża. Pan Marek od głosów ptasik nam trochę pozazdrościł. Dzień dobry. Ocieka się kłania. Moi kochani, zero dzisiaj. Lekki przymrożek jest na, na szybach. Muszę użyć skrowaczki, żeby, żeby odskrować. Ale czyściuteńkie niebo. Czyściuteńkie niebo jest na zapowiada, się piękna pogoda. A widać po tym deszczyku, mój najmniejszy kogutek się odezwał, batmanek. Widać po tym deszczyku, jak pięknie się zaczyna... Zielenić. No naprawdę mam trudności yy, w raportowaniu, bo poprągna sitko. No. Bardzo przepraszam za zakłócenia na, na łączu. Pozdrawiam wszystkich. Dużo zdrowia życzę. Marek. I inwentarz. Nie, panie Marku, pan nie przesadza. Ten, ten, ten, ten najmłodszy, no to gdzie tam mu do Batmana? On bardziej jako Robin, bo ten stary to rzeczywiście jak Batman rasowy. Zresztą porównajmy sobie Batmana i Robina. Najpierw Robin. A widać po tym deszczyku. Ty. Ty. O. I od razu wiadomo, że jesteśmy w domu. Dzień dobry z jedynką. Za szesnaście szósta. Baby, someday soon, I'll get. that my fantasies are hopeless, but it seems like I'm in love with the pain Now all I'm left with is a sweater and your shit all on my dresser so How am I supposed to smoke you away? When you call my name like a holy ghost oh, oh, When you slide on Sunday. program pierwszy, za 13 minut, godzina 6, po 6 sygnały dnia. W sygnałach wrócimy do tematu, który poruszyliśmy wczoraj, czyli ile wydajemy na zwierzaki. Tak przy okazji w ekspresie mówiliśmy o takiej wyjątkowej tabletce, która pewnie państwo słyszeli, a jeśli nie, to usłyszą teraz. Taki lek dla czworonogów, który wydłuża ich życie, poprawia jakość tego życia. Ten specyfik do końca tego roku może trafić na amerykański rynek. Badania nad preparatem spowalniającym proces starzenia psów trwają od lat, ale jak informują amerykańskie media, lek pomyślnie przeszedł właśnie dwa Dwa z trzech kluczowych etapów procedury regulacyjnej wymaganej przez amerykańską agencję do spraw żywności i leków. No i sprawie przyjrzała się Anna Zakrzewska. Tabletka ma hamować uraz dużych nadprodukcję hormonów powodujących wzrost, wyjaśnia profesor Marcin Bańbura, dyrektor Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW. No Możliwe jest przedłużenie życia psa. Ostrożne szacunki mówią, że nawet rok, a niektóre źródła podają, że nawet więcej. Co ważne, tabletka miałaby spowalniać procesy starzenia, a nie leczyć choroby, na które cierpi nasz pupil. A co o takim rozwiązaniu sądzą ich właściciele? Panie swojemu zwierzę by podała taką tabletkę? Nie wiem, jeżeli by była może przebadana i by było wszystko w porządku, nie miałby też on żadnych innych chorób, to może tak. Zależy w jakim stanie ten pies jest, no bo jeśli już no po prostu ze starości ma no jakieś dolegliwości, cierpi albo coś, no to nie ma co przedłużać życia, no tylko dlatego, że właściciel tego chce. No znęcanie można się powiedzieć właściwie już nad, nad takim psem. Że jeśli zwierzę jest zdrowe, to jak najbardziej można spróbować, ale jeśli jest chore, to to jest po prostu przedłużanie cierpienia. Pytanie brzmi jednak, czy przedłużanie życia naszego psa jest wyrazem troski o niego, czy wyłącznie zaspokojeniem naszych egoistycznych potrzeb? Przede wszystkim trzeba by się było zastanowić, w jakim celu to robimy. Mówi psycholożka Żaneta Rachwaniec z Fundacji Poskrzydła. Bo jeżeli tabletka ma służyć przedłużeniu życia, ale jednocześnie powoduje jego dobrą jakość, to znaczy to, że pies nie cierpi, że spowalnia choroby, że nie czuje bólu, że jest rodzajem prewencji, no to jest to działanie na rzecz zwierzęcia i można powiedzieć, że jest dla jego dobra. Niewykluczone, że dopuszczenie tej tabletki do użytku to także pierwszy krok do walki ze starzeniem się ludzi. Jeśli chodzi o ludzi, to uważam, że jeśli byłaby taka możliwość, to by było super, bo każdy mógłby zdecydować indywidualnie jakby, czy chciałby zażyć coś takiego, czy nie. Ja osobiście bym nie wzięła, jakby taka była możliwość, ale niektórzy może by się skusili, więc to by była spoko opcja. Pewnie merodia przyszłości. Ile wydajemy na zwierzaki ten temat wróci w sygnałach dnia, ale w sygnałach będziemy mówić także o tym, z czego słynie Belgia. O czym to będziemy mówić? Witam wszystkich, dzień dobry. Panie redaktorze, skoro rozmawiamy o Belgii, to na pewno o Antwerpii, o diamentach będzie dzisiaj audycja. Pudło, pudło. Witam serdecznie, Marek e, e, Panie redaktorze, jeśli Belgia, to frytki podejrzewam. Pozdrawiam serdecznie. No pewnie, że frytki, no pewnie, że frytki, ale nie o te belgijskie chcę Państwa zapytać. Chcę zapytać o te w Polsce. Gdzie w Polsce, gdzie w naszym pięknym kraju można zjeść te najlepsze? Zrobiliśmy krok do przodu, nie ma to znaczenia Zrobiliśmy sobie krzywdę, tak na do widzenia. Za horyzont pobiegł czas Tylko ja i ciemny las Nikt mnie nie nauczył, jak to działać ma Pytań wiele w zamian, tylko cicho szat Tonę w myślach, choć chcę zasnąć spokojnym snem Chociaż znów pójdę przed siebie sama Złap mnie za oczy mam z tęsknoty. Chcę zapomnieć i znów gnać. W chmurach bezwładnie jak samoloty Bezwładnie jak W bezwładnie jak Jak samoloty Dokładnie tak Tak, tak W bezwładnie jak Jak samoloty Zrobiliśmy krok do tyłu Może to do... Zlewa ze mnie stare krzywdy lazurowe Może za horyzont patrzę znów I sięgam daj niż tysiące słów Uczę się powoli jak to działać ma. Pytań wiele w zamian tylko cicho Żał płynę w myślach i śnię Piękny spokojny sen Wiem, że w jutro nie pójdę już sama Złap mnie za rękę i płacz Dziś mam uczystkowane Polskie Radio. Jaki zachód, jak niczego się nie muszę bać, chcę żyć jak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 Autopromocja. Reklama. Yo we care, you grow.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 Radio Kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domaracki zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Rzeszów Zachód a Rzeszów Północ auto ciężarowe uderzyło w bariery. Na kilometrze 571 to są okolice miejscowości Mrowla. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Korczowej. Jak zwykle o tej porze korkują się trasy mazowieckie, zwłaszcza droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz krajowa 79 na odcinku Piaseczno-Warszawa. Przybywa samochodów także w samej stolicy na ekspresowej ósemce w pobliżu mostu Grota Roweckiego w kierunku zachodnim oraz na drodze krajowej nr 92 pomiędzy Sochaczewem a Ożarowem Mazowieckim. Prace remontowe na autostradzie A6 w Zachodniopomorskim, na wysokości granicy państwa w Kołbaskowie. Na fragmencie prawie kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Poranne spowolnienia w województwie małopolskim, chociażby na Zakopiance, pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie. Podobnie na drodze krajowej nr 44 na wysokości Skawiny, na krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki oraz na remontowanym fragmencie autostrady A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami w okolicy węzłach Szanów. I jeszcze województwo pomorskie. Tutaj także już w wielu miejscach obserwujemy nawet spore poranne spowolnienia, chociażby na ekspresowej szóstce niedaleko węzła Rusocin oraz na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim, a samym Gdańskiem. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.